Z mi tej matny. No. A powiedz, co tam z tą laską. Jaką laską? No, to z komórki. Zrobiłeś coś? Nie, zapomnę. A, dlaczego? No, proszę cię, ona jest studentką. <laughs> no i co z tego? A takie nie patrzę na szyniaków, nie? No, a jak nie sprawdzisz, to się nie dowiesz. W takim razie będę żył w błogiej nieświadomości. No, koleś. No. To znaczy co, będziesz stał jak jakiś stulej i, i patrzył, jak ci ucieka spod nosa? Ja to nazywam kochaniem i cierpieniem w samotności. Kurczę, czegoś takiego jeszcze nie słyszałem. No to prawda. Nie, no dobra, no rób jak chcesz. Ale przynajmniej byś mi ją pokazał. No widziały się przecież. Ale w realu. Jestem ciekaw, czy, czy, czy masz do czego tęsknić. A no tak teraz? A masz coś lepszego do roboty? Najpierw pan przeprosi tę panią.